S lecz o ratunku nie mogło być mowy ludzie zlecieli się wszędzie krzyk i narzekanie stodoła była pełna obok niej stał stug słomy I jeszcze dalej szopa dom został też objęty przez ogień rozpalone dachówki pękały i rozlatywały się na wszystkie strony gdyby można było pomyśleć, co dałoby się uratować, ale nic nie dało się uratować. Szyby okienne pękały, a świeżo lakierowane okna i drzwi paliły się lśniącym płomieniem. Ludzie stali wokoło. O ratunku nie było mowy. Oprócz stodoły sienianka spaliły się jeszcze trzy dalsze stodoły i dwa domy. Potem wszystko się skończyło. Całe to straszne wydarzenie trwało niecałe pół godziny, a teraz wznosiły się ku niebu jeszcze tylko czarne ściany i kominy nagie. Nikt nie mógł powiedzieć, jak i gdzie powstał ogień. Z rozczochranymi włosami biegła żona, sienianka tam i z powrotem załamując ręce. Płakała, lecz nie krzyczała. Wyglądało to tak, jakby straciła rozum. A Sienianek, gdyby go nie był przemocą, chlatki wyciągnął z szopy, gdzie chciał coś uratować, byłby się spalił na węgiel pod jej ruinami. Gdy się wreszcie ludzie rozeszli, stał człowiek ten nad grobem tego, dlaczego na tej ziemi żył. Domu jego nie było. Żniwa całego roku to wielkie błogosławieństwo, na które tak liczył, było zniszczone. Długów miał tak wiele, że lata nie wystarczyłyby na ich spłatę. Ubezpieczony był mało. Z czego miał budować? Krowa, trzy świnie, gęsi, kury, wszystko było zaduszone. Ogień nie potrzebował godziny, aby zniszczyć wyniki kilkuletniej ciężkiej pracy. O, któż opisze troskę, jaką wypełniło się serce Sienianka. Wszystko, dlaczego żył na ziemi, opuściło go, a on wiedział, że to już nigdy nie powróci. Gdy tak stał ze skrzyżowanymi rękami na piersi, otoczony płaczącymi dziećmi, na miejscu nieszczęścia przypomniały mu się słowa chladkiego. Kto wie, kto z nas dwóch więcej dzieciom swoim zostawi? Ja czy ty, biedne? O tak, biedne! Ich dom się spalił, a Chrystusa jeszcze nie znały. Sienianek czuł, że on sam jedynie był tu winien. Było to tak, jak chlatki powiedział, jeśli Bóg cię zechce ratować, to będzie musiał ci to wszystko wziąć. Jeśli Bóg cię zechce ratować, to będzie musiał ci to wszystko wziąć. Świszczało, powtarzało mu się w uszach. Jeśli Bóg Cię zechce ratować, to będzie musiał Ci to wszystko wziąć. Późnym wieczorem pukał ktoś do drzwi chladkiego. Gdy ten otworzył, zdziwił się niemało. Przed nim stał sienianek. Bracie, przychodzę w nieszczęściu moim do Ciebie, abyś się ze mną modlił. Czy pomodlisz się ze mną? Poznaję, że opuściłem Boga, a dziś On mnie opuścił. Ale może mnie jeszcze przyjmie w łasce i pomoże mi, bo ja sobie pomóc nie mogę. Obaj poszli do pokoju, modlili się i płakali razem, a wielki Bóg zmiłował się jeszcze raz. On nie wybawił się nianka od boleści, jaka nań przyszła, ale go wybawił od czegoś innego, co było tysiąc razy gorsze, od chęci, posiadania i od zazdrości. Poznał on, że wszystko na ziemi jest tylko marnością i że człowiek tylko tyle winien żyć dla tej ziemi, ile ciało jego potrzebuje, ale że nikt nie żyje z tego, że ma wiele majątności. Chlatki podzielił między siebie i sienianka to, co na zimę odłożył. Dał mu też połowę słomy. Tak, on przyjął jego rodzinę, aż miejsce spalenia jako tako naprawili. Potem musiał sienianek sprzedawać pola, aby część swych długów spłacić i chatę przykryć. Było wątpliwe, czy jeszcze kiedy do dobrobytu dojdzie, ale do domu jego przyszedł znowu wypędzony Pan Jezus. Rano i wieczorem podnosiły się w niebo z nieprzykrytej chaty, ale i potem z gotowego, czystego domu pieśni pochwalne i modlitwy. Straszny ten wypadek wstrząsnął także sercami jego dzieci. Nie spały już one przy Słowie Bożym, nie zaniedbywały go. Gdy teraz jakiś miły gość do Chladkiego przyszedł, przychodziła najczęściej cała rodzina gospodarza. Bo kiedyś odwrócił się sienianek od szatana, opuścił szeroką drogę i wstąpił na wąską, gdy Bóg go ułaskawił. Ale aby Królestwa Bożego i Sprawiedliwości nie szukał, dał mu diabeł dużo pracy do rąk i uczył go używać niewłaściwie błogosławieństwa Bożego. Nie na chwałę Boga, nie ku chwale Boga, nie dla pożytku bliźniego, lecz dla zaspokojenia żądzy posiadania. Długie lata przyglądał mu się święty Bóg, ale ponieważ miłował swoje błąkane, zbłąkane dziecko, Wziął Mu to wszystko z ręki i rzekł Tak, teraz masz czas szukać królestwa Mego i sprawiedliwości Jego I wierzyć, że wszystko inne będzie Ci dodane Bo dla dzieci Bożych nowego czasu, nowego stworzenia Leży błogosławieństwo Boże w niebieskich dobrach Ziemskie daje Bóg tylko według ich potrzeb i jako dodatek, największym darem jest jego umysł, który się zadawala tym, co ma, a najbogatszy na ziemi jest ten, kto bogaty jest w Bogu.